Klin wyżowy znad Rosji, Finlandii i Szwecji utrzymuje się. Płytka zatoka Niżowa znad morza północnego Norwegii i Niemiec wypełnia się. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-wschodni do wschodniego 4 do 5, w dzień wzrastający na 5 do 6 w skali Boforta, stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 6 stopni, widzialność dobra, na zachodzie możliwy deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5 w skali Boforta, stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 5 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska i Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni do wschodniego 3 do 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra, możliwy słaby deszcz. Wybrzeże środkowe. Wiatry z kierunków wschodnich 4 do 5 w skali boforta. stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 5 do 6, wzrastający na 6 do 7 w skali boforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni skręcający na wschodni do północno-wschodniego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6 w skali boforta. To była morska prognoza pogody.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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie radio. Jedynka.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 Będzie dobrze, a właściwie było dobrze, jest dobrze. Proszę Państwa, tu Polskie Radio, yy, w naszej y, stacji numer 3 na liście przywojów. Ta piosenka BNDK Będzie Dobrze była na miejscu... Pierwszym. No, naprawdę, to dobrze. To no. jest to jest dobrze. Yy, tylko się właśnie nie przekłada na, na w żaden sposób na te... Yy, cyfrowe życie. No tak, no to jest kompletnie inna trochę bańka. E, to jest coś osobnego. Radiostacje, a, mm, streamingi. E, znaczy w pewnym stopniu się to przekłada, jeżeli jest jakiś, wiadomo, hit. Mhm. E, I o ile e, będzie dobrze, było bardzo, było bardzo dobrze grane, i nadal jest O tyle No to się nie przekłada aż tak bardzo Jeszcze na YouTube'a tak Na YouTubie to zrobiło tam kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń Ale Myślę, że też Jeśli chodzi o same platformy streamingowe No to tutaj wpływ ma też Ilość ich Bo mamy Spotify, Tidal I tak dalej, tego jest masę I to wszystko tak się rozprasza Bo ktoś słucha na tej platformie Ktoś na innej i potem ten faktyczny wynik ilość odsłuchań się dzieli na pięć. Chciałem z tobą porozmawiać teraz na temat, który być może cię męczy i może powiesz, że zaraz, ale dlaczego innych wykonawców o to się nie pyta? I tak właśnie dzisiaj tutaj Kazik zagrał, miłośnik Karola Nowackiego. No i uświadomiłem, uświadomiłem sobie, że oczywiście się z nim rozmawia na temat Stanisława Storzewskiego i jego ojca, więc nie jesteś jedynym, <śmiech> który to pytanie dostanie. Janek, no można powiedzieć, że to jest taka ikona dla mnie gitarzysty I, i jak ty wychowywałeś, wiesz, bo to nie jest, Janek nie jest człowiekiem, który idzie do pracy pograć, nie, tylko po prostu to jest gitarzysta, znaczy tak go odbieram. ale ciekawe znam jak tego odbierałeś jako, wiesz, jako, jako dzieciak z, z, do, wraz z dorastaniem, kiedy dowiadywałeś się coraz bardziej co robi, jaki ma, w polską muzykę, jakie ma dobre kawałki i tak dalej. No dla mnie, no jak byłem bardzo mały, no to tego nie rozumiałem. Trochę, no wiedziałem, że jest gitarzystą, ale no nie wiedziałem z czym to się je. Mhm. E, z czasem zacząłem mm, obserwować, jak ktoś u niego nagrywał, e, jak przychodzili muzycy, jak on samemu komponował. No i zacząłem to powoli pojmować. E, kiedy zacząłem tak rozumieć, że on jakieś hity napisał. No, na pewno mm, powrót e, Tilawu był takim momentem, kiedy ja bardzo dużo przesiadałem u niego w studiu. Zresztą mu doradzałem, co można zrobić, e, co bym zmienił. Tak? E, tak, no, Słucham, no wiadomo, czy jest, e, tak poważnie? To trzeba by było by go spytać. Nie, ale jakby odbierałeś to, że, że byłeś traktowany... Nie. Tak, no. Myślę, że no zawsze jest dobrze mieć jakieś świeże spojrzenie jakiejś innej osoby. W szczególności jak przy jakimś utworze się siedzi tydzień, dwa, trzy się samemu robi i ktoś, ci, ktoś z zewnątrz ci coś powie, zasugeruje coś, no to jest na pewno pomocne. Ale wtedy tak zaobserwowałem w pełni pracę, no bo jednak cały album napisał. No więc ja już też byłem w takim wieku nastoletnim, rozumiałem z czym to się je i właśnie przesiadywałem z nim. Obserwowałem co robił, jak przychodzili jacyś muzycy. A, gra, a rozmawialiście na ten temat, zdradzałeś jakieś, jakieś zainteresowanie swoje muzyką w kontekście twojej osoby czy, czy nie? Bo z tego co ja słyszałem w jakimś wywiadzie to... Tata nie chciał w ogóle, żebyś grał, grał po prostu, tak? Czy to tylko takie gadanie do wywiadu? Nie, no nie chciałabym, był muzykiem Wolałby, żebym był prawnikiem Tak, ale... rodzina jakoś bardziej by miała szansę na coś pewnego No tak, tak tak uważał Ale jak byłem mały, no to grałem na pianinie Potem szkoła muzyczna mnie zniechęciła Więc przestałem do, dopiero ostatnio zacząłem wracać. Ale jesteś w stanie, żeby w jakimś kawałku sobie wiesz, zrobić pianinko jak Madness? Tak. tak, A To super. Tak. No, ostatnio sobie zacząłem przypominać i to, to tego się nie zapomina do końca. No, to jest jak zjazdom na rowerze. E, natomiast e, na gitarze nauczyłem się grać samemu. Mm. Jak byłem tak? mały, to byłem sfrustrowany, jak to? Syn, że... Syn gitarzystego, no właśnie... jednego z lepszych w Polsce, sam się nauczył na gitarze? E, właśnie, jakby mały się frustrowałem, że tata mnie nie chciał nauczyć. No to usiadłem i sam się nauczyłem. E, a po drodze stwierdziłem, że e, w sumie to chciałbym z Jankiem grać w zespole. I najpierw w ogóle chciałem e, grać na gitarze, potem wyszło, że grałem na basie, a skończyło się na tym, że od trzeciego singla ja śpiewam. Mhm. I tak już zostanie. Mhm. Mm. No i jak powiedziałeś mu o tym, że załóżmy Będę. No w sumie to tak mm, wieczorem, mm, nie wiem, jakoś o 22, coś takiego, przyszedłem do niego i mu powiedziałem słuchaj, zobacz, napisałem, jakby to mogło wyglądać. Mm, cały plan, jaki miałem. Uh -huh. I moim zdaniem to wypali. No i on to przeczytał i powiedział, że no dobra. No, to jest tata. <grych> no i tak, a wygląda to jak? Wygląda to... Wiesz co... Posłuchajmy sobie zespołu czerwonej gitary i kwiaty we włosach, tak żeby tak w ogóle odejść od yy, muzycznie od tego, gdzie jesteśmy. strumienia, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas pieją prawdy narusze, gdzieś w nas płaczą baby wysyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas dają karty płomieni, gdzieś w nas, gdzieś w nas tańczą strachu stróżowy, gdzieś w nas jadą wolni pogody G's my spiel, glance, my blood's Krzyże gdzieś w nas chwilą budu po nocy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni gdzieś w nas mocą gacię w strumienia, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas pieją prawdy na różne. Gdzieś w nas płaczą baby niesypne, Gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy. Gdzieś w nas poszą dzieci jaskółki. Gdzieś w nas grają karty płomieni, gdzieś w nas.. Gdzieś w nas tańczą strachu stróżą, gdzieś w nas jawą wolni Bogowie, gdzieś w nas piją klęski wodzą. Gdzieś nas stroją namiot cyrkowcy, Gdzieś nas poszły dzieci skórki, Gdzieś nas grają karty w Gdzieś nas... Jedynka. To jest radio. Wielki, potargał we włosach potargał z pamięci ostatni świat, bo dzisiaj Ty, bo dzisiaj Ja to drogi i szczęścia szczęścia Gabor Benedek, tudzież Benedek Gabor, z węgierska, właśnie z węgierska, będzie węgierski, to czytamy węgierski. No. Tak rozmawiałem z tobą dzisiaj o tych tematach o tych tematach właśnie, co się dzieje na Węgrzech, pomyślałem, Boże, powiedziałem, że nie z węgierskich powodów się tym jakoś interesujesz i pomyślałem, Boże, wspaniałe, że tak młodzież 20-latkowie tak wiedzą o tym tak w szczegółach, co się, co się dzieje w polityce zagranicznej. No i rozczarowałeś mnie. No tak, no się tak złożyło, że studiuję europejstykę. A wcześniej stosunki? Stosunki międzynarodowe, tak. No właśnie, no to, no to z tego sobie pogadajmy. E, co się zmieniło w, w, z wczorajszym głosowaniem? Z wczorajszym głosowaniem? Ech. Nie no, w ogóle uważam, że to co się dzieje... W, w Europie uważam, że się dzieje źle. E, całościowo. Myślę, że fala taka nacjonalizmu się pojawiła. Natomiast to, co się wydarzyło teraz na Węgrzech, jest takim przełamaniem tego, tego takiego zjazdu w dół. Czyli jakieś po pojawienie się szansy, tak? Tak, pojawienie się szansy. Dlatego, że ta jednak porażka urbana jest no, bardzo duża. to tak? Olbrzymie. Tak. W Szczególności jeśli chodzi o podział mandatów, no bo na, dla mnie i tak absurdalne jest, jak procentowo dużo osób nadal zagłosowało na Urbana. Tak, ale Urbans jest sam na siebie pułapki. Tak, coś niesamowitego, gdyby on nie zrobił, nie, gdyby on nie chciał być niedemokratyczny, a on chciał być niedemokratyczny, robiąc tą, y, robiąc tą y, y, wyborczą ordynację. I pomyślał, że, iś, że tylko rząd, rządowa partia ma szansę mieć tak wysoko, żeby łapać łatwiuteńko tak. poprzez okręgi jednomandatowe. To nie miało no wspólnego wpadł, z rządem. Tak. Wpadł w własną pułapkę. Tak, bo jest tak. olbrzymia dysproporcja między punktami, głosami, które dostał, a mhm. pozycją, którą będzie zajmował. No, dramatycznie no tak, nisko. No, myślał, że te jednomandatowe okręgi wyborcze mu pomogą, a skończyło się całkowicie przeciwnie i to do takiego stopnia, że no dotychczasowa opozycja zyskała większość konstytucyjną. To jest niesamowite. Dobrze, a jeszcze właśnie w kontekście międzynarodowym największy przegrani, no chyba można powiedzieć, że nasz amerykański ojciec tak, Donald Trump. E, w szczególności, że e, Węgry. Znaczy, i to nawet z takiego powodu, że e, bardzo grali na wygraną Orbana i go wspierali, więc to, to jest już samo w sobie dla nich porażką, yy, ponieważ to jest znowu takie uderzenie wizerunkowe, że e, no Stany Zjednoczone kogoś wspierały, a ta osoba tak potwornie przegrała. A z, a no dru tak. z drugiej mm. strony to, że Węgry były takim pośrednikiem pomiędzy Stanami a Rosją. Miejsce schad schadzyk. Tak, dokładnie. Takim hubem, gdzie się wszyscy spotykali. Bardzo dziwnym, nie? właściwie nie. nie... Nieznanym nam w szczegółach. No, co, o co w tym chodziło? To coś bardziej, jeszcze tak samo, Si yy, z całej Europy, to tam najbardziej lubił sobie. Tak, wszyscy yy. się tam kręcili, nikt nie wiedział do końca, czemu, co tam się dzieje. I pewnie przez jeszcze pewien czas się nie dowiemy, chociaż myślę, że to jest kwestia czasu, aż te wszystkie rzeczy zadamy. Te, te rzeczy muszą być w papierach. Yy, tak. Pytanie ma teraz miesiąc yy, Orban, yy, niestety aż. I pewnie duże rzeczy spłonie ze wstydu. No właśnie ja. <głos> chciałem powiedzieć, że myślę, że e, dużo papieru poleci, e, poleci do śmietników. Mm, no ale zobaczymy jak to będzie. Mm, na pewno e, ta większość pozwoli e, odbetonować cały system polityczny, który Orban e, zbudował wokół partii rządzącej miało mu to dać um, takie bezpieczeństwo. No a jednak, jak się okazuje, przeliczył się. No niektóre, znaczy w ogóle m, młodzi ludzie, którzy... O, no twoi rówieśnicy, no to w ogóle by nie znali innych Węgier. czy Nie znają po prostu, dwudziestolatkowie tak. nie znają innych Węgier niż Węgry urbana, No bo jeśli mi trzy lata i jeszcze go nie było, no to powiedzmy, że to była mała świadomość polityczna wtedy, nie? Tak, ale to trzeba... To jest niesamowite, jak e, jak w ogóle to jest e, dla takich osób młodych e, trochę akt powiedziałbym desperacji, że oni nie znają właśnie e, innego państwa. Demokratycznego. Tak. E, I to jest e, w pewnym stopniu e, z ich perspektywy takie ryzykowne, no bo nie wiadomo jak będzie inny rząd, no zawsze był ten. Zawsze był jednak ten Orban w ich życiu, powiedzmy. E, tak kolokwialnie mówiąc. E, a... I tak zdecydowali się właśnie zaryzykować, powiedzmy, ten ład, który znają, na rzecz czegoś innego. Tak, tak duże było tam niezadowolenie. Więc powiedziałbym, że to jest ogólnie bardzo duża nadzieja dla całej Europy, to co tam się wydarzyło. Mnie najbardziej ciekawi mechanizm wtrącania się Putina w... W życie normalnego kraju, demokratycznego kraju i po prostu z roku na rok po prostu osłabianie tej demokracji, suwerenności. Wszystko to oczywiście w, z suwerennością na ustach, prawda? I mówienia o tym, że wtrącały się Unia Europejska, się albo Ukraina, kiedy hmm. ewidentnie to yy, Rosja i Stany Zjednoczone byli tymi, którzy yy, tam najbardziej yy, mieszali. Ale mnie najbardziej ciekawi powiem ci właśnie ten mechanizm yy, yy, budowania tych yy, nieliberalnych demokracji. Bardzo inteligentna nazwa, swoją drogą. Naprawdę bardzo inteligentna. Bo nie demokracja, no nieliberalna liberalna. O je, boże, boże, boże. Nie musi być liberalny. Ważne, żeby było demokracja. Yy, I być może, wiesz, dowiemy się po prostu właśnie z, jakich, z jakichś yy, yy, śladów, które tam zostaną jednak y, odkryte. Jak Putin to robił? Jakimi metodami? Y, z jakimi ludźmi? A być może w ogóle będzie tam na przykład Bank Informacji o innych krajach też. No, kto wie, skoro tam była centrala tych schady. No Myślę, że niestety poczekamy długo na jakieś takie informacje mm, o tym, jak to wyglądało, o ile właśnie one w ogóle e, Jakoś zostaną opublikowane. Uda się je zdobyć. Ale jeśli chodzi o to, jak Rosja ingerowała, myślę, że niestety po najprostszej linii oporu, czyli zalewając media, zarówno te tradycyjne, co nie było, myślę, dla nich trudne, zważywszy na to, jak wyglądała sytuacja z wolnością mediów na Węgrzech, ale i przez social media, gdzie zdecydowanie no, to już jest, to jest oczywiste, e, zostało udowodnione, że są e, rosyjskie farmy troli botów, e, które zalewają internet, e, tak samo mm, na TikToku, e, nawet e, materiały AI. No, tych rzeczy jest już tak dużo i to po prostu chodzi o takie zalanie e, masowego przekazu i do tej pory im się to, im się to udawało. No, ale e, społeczeństwo powiedziało, że ma dość i zagłosowało inaczej. No, wcześniej przecież Rosja ingerowała w wybory w Mołdawii. Ale nie wyszło. Nie wyszło. Nie, nie, nie wyszło. Nie wyszło. W Polsce wyszło. W Polsce wyszło, tak. Mm, ale... No miejmy nadzieję, że e, Węgry to nie będzie odosobniony przypadek. No właśnie, że pójdzie za tym jakaś, jakaś fala. No bardzo dziękuję Ci za ten... Y, nie nie rozmowy, rozmowy, Boże, ale tutaj chciałem panu magistrowi INSPE y, europejstyki podziękować, bo nie ma to jak porozmawiać ze specjalistą. A trudno jest specjalistę zaprosić na pierwszą trzydziścidwie do audycji w studiu, także, także specjalne podziękowania. Czarny płaszcz, dwa słowa w tym kawałku. E, no, przede wszystkim premiera tego utworu będzie dopiero w piątek. Ach, to jest to, co 17. Tak. Ja mogę puścić to w całości? Tak. tak. Proszę państwa, inni, to tylko w fragmencie mogą zobaczyć. Powiem tyle nie wiem Czarny długi płaszcz Moja tajna bro Co, jakby co, nie? Państwo powiecie, że w ogóle nie było tej pozangień na antenie. Absolutnie, że w ogóle. Tylko Państwo o tym 10 sekund słyszeli. taka prośba, gdyby ktoś pytał, nie? Że potem nie było, że. Da. Ludzie muszą czekać, a tam to, to mieli. Nic nie mieli, ok? Po prostu <grym> <w> fragment <efekmencie. grym> i tyle. Słuchaj, y rozmawialiśmy o tej płycie, czy w ogóle o mm, waszym przejściu do takiego powiedziałbym kontaktowania z tradycyjnym rokiem, z, z tym z tym takim mm, korowym, y, nawet brzmiącym jak lata kiedyś, temu. E, temu. To, to za słowo, nie to e, jak, Jakich wykonawców y, byś z, po, z przeszłości polskich y, jako swoich takich, nie wiem, czy koniecznie ulubionych, no bo ale takich, którzy Cię jakoś zaintrygowali, są dla Ciebie jakimś, nie wiem, czymś ciekawym, odkryciem. No, jakie zespoły były dla Ciebie odkryciami? No, wiadomo, że jesteś w wieku 20 lat, to po prostu chcesz nie tylko współczesne, ale cały jakby no, background znać, Muzyczny. To które z nich y, zaciekawiły Cię jako jakieś szczególne zjawiska? A z tych polskich zespołów? Polskich, tak, tak, tak. Pierwsza płyta Oddziału Zamkniętego. To na pewno Ma nam myślę, że też Chociaż mhm. ogólnie Mają dużo utworów, które mi się nie podobają Trochę przez tą ich stylistykę mhm. Nigdy nie było mi z nią tak całkowicie blisko Natomiast artystycznie no, Muszę ich docenić I mają bardzo dużo też świetnych utworów Republika też ma Trochę utworów, które mi się podobały a tak to w sumie nigdy tak dużo polskiej muzyki nie słuchałem. Mm -hmm. Dużo bardziej brytyjska. Mm -hmm. to, to Już wiemy, że Oasis? Tak. Ale nie tylko Oasis. No, to jeszcze. E z brytyjskiej muzyki Primal Scream. Zresztą mm -hmm. nasz utwór będzie dobrze mi się z tym z Primal Screamem kojarzy. Mm -hmm. Jankowi bardziej ze stonsami. No e też oczywiście stonsi. Mm -hmm. e ale z Robiego Williamsa lubię. Te jego rokowe utwory, na przykład pierwsza płyta, uważam, że no, jest nierówna, ale ma kilka e, naprawdę świetnych numerów. E, let me entertain you. E, no to świetny numer. Mm, to jest też w ogóle ciekawe, bo ta płyta mu się w ogóle nie sprzedała. Do momentu aż e, trafiła mu się, trafił mu się przebój radiowy, czyli wolna balladka. <grym> I wtedy, wtedy to dopiero był sukces no ale właśnie do tej Wielkiej Brytanii mnie ciągnie, David Bowie mhm. mówisz y, oddział zamknięty, jako pierwszy w pierwszym takim odruchowo mówisz, tak, że to, że to oni to jest ta płyta pierwsza tam była y, Andzia na no, no niej? Tak. Tak. tak no tak odruchowo no bo to jest w sumie y, album Polski, który najwięcej razy słuchałem mhm. y, mam na, na winylu Dobrze, ja poproszę Kajetana i Andrzeja Tłukowskich, żeby nam znaleźli oddział zamknięty, bo jak jest gość, to musi to coś usłyszeć, co by chciał, prawda? E, nie wiem, czy w polskim rady będzie piosenka Andzia, zwana kiedyś Gandzia, czy też nie. Jeśli będzie, no to tylko będzie świadczył. jest, jest, jest, jest. pięknie. Proszę Państwa, dla naszego gościa, Gabora Benetka, piosenka zespołu Oddział Zamknięty pod tytułem Andzia. widziałem się właśnie przed chwilą, że ten taki bęben, taki taki, to państwo pamiętają, mam nadzieję, z muzyki nocą świętej pamięci Adama Halbera. Zgadli państwo, to on właśnie. To duże, duże, naprawdę. Musiała być inteligencja, żeby sobie połączyć to, tak? I, i niesztuczne w dodatku. To był właśnie Adam Halber oraz, yy, resz oraz nie reszta zespołu yy, Oddział Zamknięty, bo on nie był nigdy jego członkiem, tylko oraz zespół Oddział yy, Zamknięty. Yy, jak oceniasz w ogóle polską, polską scenę, konkurencję? Yy, jak się... Yy, gdzie w tym się znajdujesz? Jeszcze w ogóle... Yy, nie, tam w ogóle nie myślę o tym i tak dalej. Znaczy, nie mam czegoś takiego, że rozmyślam i się jakoś porównuję. E, uważam, że w Polsce jest mało dobrej muzyki. E, myślę, że e, nasz album nadchodzący będzie na pewno się wyróżniał. Na No, generalnie... co chciałem powiedzieć, na Ale... No myślę, że robimy coś ambitnego i coś, czego w Polsce brakuje, zarówno w mainstreamie, jak i nawet na tej scenie rockowej, gdzie pełno jest utworów bardzo słabych. W szczególności myślę, że teraz każdy może robić muzykę. Bardzo łatwo jest o to, właściwie na każdym laptopie można jakiś program odpalić. Na, a piosenkę nawet na sztucznej inteligencji No tak? właśnie, teraz nawet nie trzeba Zresztą, mieć laptopa, w... można z tak, telefonu tak. wrzucić jakiś prompt e, Więc e, Cenię sobie dobrą muzykę Tak to, tak to ujmę mhm. No w ogóle Tak naprawdę polskich y, Zespołów rockowych teraz To dużo nie ma, to nie jest duża konkurencja Nie ma dużej konkurencji mhm. a, jeszcze mniej jest zespołów rockowych, które e, mają dobre numery. Tak, ale ja wiem, to jest bardzo, na ogół mało, ale w ogóle jest mało zespołów rockowych, także to, to chyba dobrze no, dla... Bo teraz młodzież raczej rap mm, i rzeczy tego typu. No a ty dlaczego nie jesteś leperem? Spotify powiedział mi, że mój wiek szacuje na 40 lat. To, hmm. to, to chyba dlatego... To ciekawe, dlatego że ja w yy, yy, poprzednich latach mój wiek był gdzieś tak 19-23, jak prowadziłem listę w w Radzie Spacji, a potem to, co ci mówiłem, że zacząłem wiesz, słuchiwać się z muzykę yy, z lat, yy, kiedy ja już żyłem, mhm. ale nie miałem świadomości, czyli 66, 7 i mm, teraz się dowiedziałem ostatnio, że mój wiek z 19 lat przeskoczył na 78. <śmiech> Nie, to jest o tyle śmieszne, że Janek miał wiek 21 lat. Czyli w wieku 21 lat urodził ciebie, 40 tam. Może <grym> tak. nie, że w wieku akurat, ale po prostu taka była różnica wieku. Tak, no, e, więc e, no po prostu e, nie słucham rapu. E, nie, wydaje, nie wydaje mi się interesujący. No wiadomo, są wykonawcy, lepsi, gorsi. E, nie będę wszystkich do innego worka wrzucał. Ale mnie ciągnie do muzyki rockowej Nawet w BNDK to ja raczej naciskam Na to, tak jak nasz właśnie Najnowszy, nadchodzący singiel Który jednak tutaj był Zaprezentowany, Czarny do Płaszcz pewnie, <grych> Czarny Płaszcz To ja naciskałem Na ten utwór, ja chcę mieć Rockowy album Jestem tutaj bezkompromisowy Raczej Ja to cisnę, Janek bardziej Jest taki stonowany no, ale ja też jestem może to kwestia wieku. Ja się zapatrzyłem, że chcę robić e, mocno rokowe numery i no też mamy takie lżejsze, jak na przykład będzie dobrze, ale jednak e, celuję w ten vintage. Zresztą stąd też tytuł płyty vintage. A, okej. Okay. Myślę, że to jest po prostu ten... Y, z, promocja y, z tą firmą, co y, y, panie te wysyłają sobie y, noszone ubrania. <laughs> Nie, to vintage. Vintage. OK. okej. <laughs> Mówiono o nim King w mieście świętej wierzy.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 Wspomina dobre dni, napisał do papieża bardzo długi list, świąteczną wysłał kartkę do samego prezydenta. Lecz nikt o nim już nie mówi, nikt o nim nie pamięta. zawsze trochę z boku na trochę był, właściwie nikt nie wiedział, czym kim naprawdę żył. Pytowałem tutaj z polskiej muzyki, co, co lubisz. ja muszę powiedzieć, że ten kawałek King uważam za, jeden z najlepszych, za jedną z najlepszych piosenek polskiej muzyki. Trudno powiedzieć, rokowej. No, po prostu z polski, polskich piosenek, jedna z najlepszych. A tak się składa, że to, że jakąś tam zupkę czasami masz lepszą czy gorszą w domu, to przy, wynika z tego, że tatuś przyniósł ze X-u. <grym>, no tak, no. To jest dla mnie niesamowite, że wymyślił, napisał utwór w ogóle bez refrenu. To, nie wiem, czy... No nie słyszałem innego utworu nie, no mnóstwo jest utworów bez refrenu, ale on, się, on nie wydaje się przez to nudny. Fak, no tak. Faktycznie, no rzeczywiście, ale to jest... To jest yy, znaczy, znaczy, napisać utwór bez refrenu to nie jest yy, taka bardzo, wiesz, yy, pozytywna rzecz, nie? Znaczy to jest to, że człowiek nie ma pomysłów, ale napisać utwór bez refrenu, w który ja się... Do odsłuchaniu siedem tysięcy razem tej piosenki y, orientuję, to jest to jest coś. Bo on się nie ciągnie, tak jak y, utwory, no to mi się tak kojarzy, bez refrenu, o to, że to się tak ciągnie, ciągnie, a z Kingiem jest tak, że to leci do przodu, ale w taki pozytywny Nie, nie, sposób. bo czekaj, uważaj na sąsiadów y, swych, no to już można powiedzieć, że jest w pewnym sensie złamanie, wiesz, y, y, złamanie tego, tej dotychczasowych linii. No jednak, nie jest, nie jest tak, że każda linijka jest po prostu śpiewana w ten sam sposób i nie ma żadnego przełamania. No tak, no, no nie, nie ma tak, że utwór cały czas jest taki sam, no ale nie ma tutaj innego takiego refrenu. To leci... Uważaj, no sąsiadów, oni lubią dawać synkę. Okej, okay. taką fajną, tutaj fajny temat do, do rozmowy wprowadziłeś, czy ta piosenka ma refren, czy nie. Ja proponuję, żeby słuchacze już sobie sami rozczynali to w swoich w swoich zakamarkach, jak to się mówi. No, natomiast to jest po prostu bardzo, bardzo dobry utwór. E, I m, współpraca tutaj e, taty z Zygmuntem. E, za... Ja jeszcze wracając, powiedziałbym, że mm, tutaj nie ma refrenu, tylko to jest takie e, zręczne połączenie po prostu części utworu, takiej e, frazy. E, no ale nie nazwałbym tego właśnie refrenem. Nie nazwajmy tego refrenu. <grym> Jak reagowałeś na, na różne taty e, muzyczne y, sukcesy? Były jakieś piosenki, które po prostu, wiesz, e, ucieszyły cię, że po prostu, że dumny byłeś, że to właśnie ojca? Na pewno z płyty How How, e, pochodnia, bo to jednak e, nawet u mnie w szkole, w liceum... Ale to z jakąś śpiewane było, nie? E, tak, z Kasią Sienkiewicz z Aha. Kwiatu Jabłoni no to jak to, to leciało na przykład u mnie w sklepiku szkolnym to to było takie, mm. że pozytywne zaskoczenie Andrzej Kajetan, zobaczcie, czy tam jest piosenka pochodnia tilaf yy, bardzo fajna, naprawdę teraz mu przypomniałeś, aż po prostu muszę posłuchać yy, zaraz się dowiemy ale jak nie ma, to, to, będziemy, grać, to będziemy grać, to co mamy grać yy, no dobrze, będziemy powoli kończyć. I chciałem się Ciebie jeszcze na koniec zapytać, czy przewidujecie stały skład? Znaczy, jak, jaka będzie przyszłość podmiotu wykonawczego o nazwie BNDK? No, trasa koncertowa po premierze płyty. Mhm. Na ten moment nie wykluczamy, że jeszcze przed premierą się jakieś koncerty pojawią. Natomiast no, na premierę planujemy trasę. No oczywiście ogólnie stały taki skład koncertowy na ten moment mamy. I, I to jest ustalone, że tak, oni są koncertowi i nie, tak. nie ma tu jakichś ambicji. Chociaż nie. też na przykład nasz basista Piotr Binkul gra na basie. Między innymi w Będzie Dobrze. Natomiast mamy właśnie taki skład koncertowy, tak gramy próby i tak też do tej pory graliśmy koncerty e, i, i planujemy ten skład utrzymać mm. na bębnach jest e, jeszcze Janusz Boruch e, no i e, co no przede wszystkim e, zamierzamy kolejne single wypuszczać i teraz się skupiacie na płycie tak. która jest, jest na rynku Dobrze, bardzo dziękuję. Ci. Będzie na rynku yy, w październiku. No tak, tak, tak, tak. Na rynku w sensie w, w, po kolei będą schodzić utwory, no tak, pokazując tak, jaka tak. jest płyta. W ten sposób yy, Dokładnie. Bardzo. Zapraszam cię bardzo. I słuchacze również. Człowiek nie do końca zdrów, ale, ale pełen chęci do pracy. No i Dobrze. Jak to Ci się podobało? To ja widziałem Cię już w tym studiu tutaj. Tak, byłem w, w muzycznej startu. jedynce. Tak, tak. A, a jak Ci się noc podobała tutaj? No, bardzo dobrze. Panie Magistrze, inspe, <laughs> bardzo chciałem powiedzieć, że zostało przyjęty dobrze Twoi wykład y, politologiczny, także nie tylko o muzyce, ale o różnych innych tematach. No to się cieszę, że był dobrze przyjęty. E, ja... Pozostałe wykłady na auli zapraszam. <laughs> Pozwolę sobie jeszcze ostatni raz powiedzieć, że gościem był Benedek Gabor, bo Benedek to jest y, nie tylko węgierskie nazwisko, ale również węgierskie imię, nie wiem czy wiesz. To nie wiedziałem. A, już ja sobie spisałem wszystkie męskie imiona tak. przygotowując się do audycji, tak? I patrzę, nie no nie wiesz, aż sprawdziłem ją, czy nie, czy nie halucynuję, nie? No, a się okazuje, że Gabor to też nazwisko. Gabor nazwisko? No mamy w Polsce Wiki Gabor. A, Wiki Ga Gabor. Wiki, to już sam nie wiem, jak to powiedzieć. Wiki Gabor. Mnóstwo, ale odwrotnie. Ale powiem że, że mnóstwo w tej nowej ekipie, którą Madziar teraz y, wprowadza, jest mnóstwo Gaborów. Naprawdę. Po to bym się odnalazł. To bym się całkowicie. <śmiech> Jakieś <śmiech> tak. może praktyki czy co? Tak, tak, tak. tak. <śmiech> Bardzo ci dziękuję. A widzów naszych, właściwie słuchaczy, nie wiem skąd tych widzów, naszych słuchaczy odsyłam do serwisów streamingowych BNDK, czyli BNDK, czyli Benedek. I warto y, mieć rękę na pulsie, bo będą się pojawiały kolejne. Komis. Ja również dziękuję za zaproszenie i życzę słuchaczom spokojnej nocy, no i miłego dnia, który się zaczął jak książka. No właśnie. Ariem na koniec. Smash. To the raps, baby. Hey, hey, hey kids, kids, rock and, rock and roll. roll. Nobody, Nobody tells you tells where to go, go, baby. What if I ride? What do